Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. W draje krzyże splunął deszcz, święty płomień z bladu. Anioł stróż chwali piekło, nadchodzi świt na kapiczce fach. mojej mili. Dzisiaj taka audycja, taka może trochę nietypowa, bowiem oddałem mikrofon Romanowi Kostrzewskiemu. Bardzo, bardzo długi, obszerny wywiad, przeplatany piosenkami z płyty Biało-Czarna. Także ja naprawdę dzisiaj mało powiem, ale no chciałem, żebyście posłuchali tego wywiadu w całości. Nie chciałem go szatkować, bo... Bardzo fajnie się słucha Romana. No i chciałem Wam przybliżyć jego postać. Jak Roman powiedział, no dzięki takim wywiadom, dzięki rozmowom, też po koncertach może docierać do fanów, no bo praktycznie fani znają jego, a on nie zna fanów. No tak to jest wśród artystów. Oczywiście zdarzają się, trafiają się tam e, takie zdarzenia, wydarzenia koncertowe, gdzie można, hmm, rodzą się nowe przyjaźnie, nowe koleżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No ale to są sporadyczne przypadki, więc dzisiaj posłuchajcie rozmowy z mistrzem. Ja jeszcze tylko sprecyzuję, że jest to zespół Kat i Roman Kostrzewski, bowiem wiecie bądź nie wiecie, no niestety, ale mamy dwa zespoły. Z nazwą Kat. No, nastąpił rozłam. Dzisiaj prezentuję Wam Kat i Roman Kostrzewski w składzie, właśnie Roman, na perkusji Ireneusz Lot. Gitary obsługują Krzysztof Pistelok i Jacek Hiro, i na basie Michał Laksa. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy przeplatanej wspaniałą muzyką Kat z płyty biało-czarna. trasę koncertową teraz. Ona nie ma nazwy, prawda? Nie mam specjalnie nazwy, faktycznie jesteśmy jakby dnią zaawansowanych prac nad płytą, dlatego że pomysły już są, część pomysłów już jest, kwalifikuje się do, do opracowywania przez zespół. Więc z okazji, że tak powiem, redycji a więc e, pojawienie się ponownie na rynku płyt, które no, trochę już lat temu były ostatnio wydawane z różnych powodów, raczej nie z wyniku braku popytu, raczej to był wynik niezgodności e, zespołu po okresie jego rozłamu, więc ta, ta okoliczność ponownego pojawienia się tych płyt no, daje powód do grania, ale nawet gdyby tego powodu, te jakiegoś hasła nie było wywoławczego, gramy cyklicznie co rok rocznie w miejsca, które sprawiają wrażenie coraz bardziej stabilniejsze, jeżeli chodzi o muzykę, nie tylko metalową, bo gramy w klubach o różnej prowiniencji i różnych aspiracjach, chociażby ten. No właśnie. Który ma, ma wspaniałe tradycje jest w miejscu. No zrobił na tobie wrażenie, którym, tak? W którym, z, z, z, dlatego, że mało jest tych miejsc w kraju, ale są i pielęgnują jakby łączność ze światem, który na co dzień już nam umknął, ale z uwagi na to, że prezentuje się ta muzyka powstała właśnie w tamtych latach, i gdzieś wybrzmiewają na obrazkach, zdjęciach, wybrzmiewają te, te dźwięki z tamtych czasów i pozwala to też młodzieży tamtych czasów spotkać się z samym sobą mm. No I, i, właśnie. Z, i z tą muzyką, która ta, wtedy funkcjonowała. No, no właśnie bo dobrze jest jakiś tutaj. powód, żebyśmy grali dobrze, tutaj. dobrze powiedziałeś tutaj yy, no, gracie już dużo tak? długo, choć mi o to, że długo, długo lat I jak na przestrzeni tego czasu Ty oceniasz koncerty jak się grało kiedyś, jak się gra teraz yy, no i następne moje pytanie to jest takie no bo graliście przed ogromnymi kapelami tak graliście przed Metallicą, graliście przed Iron Maiden, yy, przed Overkillem przed Halloween, przed Running White, no, to jest moje drugie pytanie. Motorhead. No, mo o, Motorhead, <śmiech> dokładnie. To drugie pytanie właśnie dotyczy tych zespołów, który z tych koncertów najlepiej wspominasz. Czyli pierwsze, grało się wtedy lepiej, czy teraz lepiej, czy gorzej, a drugie pytanie, który z gigów najlepiej wspominasz? Wrażenia są odmienne. Jest na pewno jeden stały element, to jak każdy ma swoje życie i czuje swoją ciągłość życia, swoją linię swoje kredo, jakieś takie, które w nim jest i z którym się spotyka w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, które po powoduje, że on nie stracił wątku swoją własną ścieżką życiową, skoro my, e, e, dla nas nasze kredo to jest wyraża wyrażanie się poprzez artyzm, głównie na koncertach, no to ja z tym credo nie straciłem ani więzi z tamtych czasów. I on jest w zasadzie podobny do, do tego, co, co wyzwala się we mnie, albo co czuję podczas grania koncertów dzisiaj. Więc tak wiele się nie zmieniło. Natomiast dostrzegam, ba, w publiczności też nie bo ona tak, tak mniej więcej wyglądała w tamtych czasach jak prezentowała e, swoją egzaltację muzyczną tak dalej ją prezentuje ja toż, niezależnie, ja toż, czasami ja toż, niezależnie od wieku czy też w bo moich mam... myślach, bo miałem też podpytać trochę tak w międzyczasie o publiczność właśnie o Aha. publikę dobra to spróbujmy to połączyć, bo to rozdzielić nie sposób e, więc jakby jakby mm, y, trzymać tego wątku własnej linii życia to z tej perspektywy niewiele się zmieniło, ale faktycznie o różne okoliczności towarzyszące muzyce się zmieniły. Jak ja pamiętam, taki koncert w latach 80., w okolicznościach pięknych, lata, brodnica. Mamy jeden z pierwszych takich ogólnopolskich występów. Młodzież namiętnie chodząca na koncerty tutaj tak samo dopisało. Bodajże ponad 3000 publiczności, która po fajnym koncercie wielu, wielu zespołów idzie na pole namiotowe. Tam ogniska się palą, księżyc świeci, gwiazdy, i nagle ktoś rzuca hasło wpadamy do, wszyscy do wody. Nago! I, i, i te rzesze młodzieży wpada nago. Więc to były okoliczności przykoncertowe, ale jak najbardziej związane z artyzmem. E, tego się nie zapomni. I tego, no taki, nie, tego nie ma. No taki happenig, kurczę, I, te, tak? I tego nie, nie ma i nie <śmiech> będzie. Chyba, że i się mylę, że czasy... Myślę, że czasem się zdarzają takie rzeczy. Tak. Może nie no. aż tak... Spektakularne. Tak, ale zdarzają tak. się. I wierzę w to, że tak jest, że, że sztuka potrafi gromadzić osoby o charakterach otwartych na, na różnego rodzaju zachowania. Nie, nie, nie dziwiąca się różnego rodzaju ludzkim E, namiętnością, z kim zachowaniom. O to chodzi, bo niektórzy naprawdę to, masz tutaj absolutną rację, niektórzy patrzą nieraz e, na artystę, jak na, na Dziwoląga, co on robi? To po prostu oni nie rozumieją tego, co ten tak. artysta chce przekazać. To jest eksaltacja, a szczególnie rokowa muzyka e, się różni od powiedzmy tej uprawianej w, w, um, uprawianej nazywającej siebie, albo prosząco nazywać siebie wielką sztuką. A tam Fuaje, powiedzmy, Teatru Wielkiego. Ludzie opowiadają o, nie wiem, o sznurówkach. E, plotą bzdety. E, mało egzaltuje ich ta muzyka. No, z drugiej strony ciężko by było tą muzykę usłyszeć, gdyby była tak wyegzaltowana jak e, muzyka rockowa. Może dlatego ona jest głośna. I to podpowiadam tym, którzy nigdy nie słuchali muzyki rockowej, bo jest za głośna, a kochali muzykę, powiedzmy, symfoniczną, że przez to, że muzyka jest nazbyt głośna, wcale nie, nie ma atrybutu i nie, nie zagubiła atrybutu artyzmu, czyli złożoności, ciekawości dźwięków dalej, co też muzyka rockowa ma i konwenans muzyki metalowej pozwala na żywą więź muzyków ze słuchaczami. Czasami aż tak dosadnie, że, że na scenie pojawiają się słuchacze. bardzo żywą, bardzo żywą. No tak, sobie, bo oparciu coś takiego, no raczej nie. No raczej nie, raczej nie. Więc ta muzyka ma, ma tyle atutów, tyle, tyle jest w niej piękna, że miała powody do nie tylko przetrwania, ale do tworzenia ognisk zapalnych od wewnątrz. A trzeba powiedzieć, że w czasach PRL-u, kiedy się to wszystko za zaczynało, sprawiało to wrażenie... E że rozwija się dlatego, że był motyw polityczny. Stan wojenny, nagle trzeba trochę zluzować, zluzować te ciśnienie, które jest w kraju I, i gdy padło na młodzież, no to otwórzmy im trochę podwojenie. Niech oni grają, niech się trochę uspokoją. Faktycznie zespoły grały po 400 koncertów i tak dalej. No e, później przychodzi, do, dochodzi do zmiany, Padają MDK, padają miejsca, w których te ognisko arty spotkań artystów z publicznością mogłyby mieć miejsce I, i co w zamian? Powstają kluby. No, powstają kluby. I to jest jedno z tych miejsc, które po prostu. Mm, tak, tylko że, no z... dokonało pewnego rodzaju przemiany z, z miejsca, którego, a, które służyło lokalnej społeczności, kino, okazjonalne jakieś tam wydarzenia. Do... To prawda, to było kiedyś kino, później dyskoteki, no tak. i teraz mamy od 10 lat. E... 10 lat ludzie klub. przychodzą z różnych Ponad 10 rajonów, lat. wpadają tutaj. Co jest najlepsze, to właśnie od... to, że przyjeżdżają nawet aż z nadmorza. Wynajmują autokary. No, się po prostu podoba. Po, po, ludzie przyjeżdżają tak naprawdę. Ja nie mam złudzeń co do tego, że e, słuchacze namiętnie słuchają muzyki. Nie muszą. Ale jeżeli mają ochotę poprze, przebywać ze sobą w okolicznościach uprawianej sztuki, to sami oni wyczuwają, że w tym momencie ta chwila czyni ich głębszym. Ich, ich samych e, czyni... E, nie tyle, że lepszym, ale po prostu wrażliwszym. Wrażliwszym, no to bym właśnie tego słowa użył. Okej. Okay. No dobra, no jeszcze wróćmy do tych, do tych wielkich gigantów. Czyli popadały i się to wszystko, ale w, w, zasadniczo zmieniały się miejsca, okoliczności, grania, e, ale temperament i, i muzyków, artystów rokowych i słuchaczy e, pozostał w zasadzie ten sam bo i taki sam odbiór, jak wówczas spotykać można dzisiaj. Kogo wspominasz najbardziej najlepiej z tych, z tych, a z tych wielkich, z którymi niewielkich Ja mam ja swojego faworyta. może, mo może po pozwolę sobie na niekłomany, ale osobisty, osobistą taką trafną, wydaje mi się, odpowiedź na to pytanie. A to, to jednak to, co przeżyłem najgłębiej, a przeżyłem naj z zespołów, przeżyłem chyba najgłębiej trasę bo to była trasa z Honey Rocks, tam nie byli, nie byli to totalne tuzy, ale w swoim czasie była ta kapela nie grająca jakiś. dzisiaj nie mającej zresztą wielkich tam reprezentantów, ale w to, owym czasie ta muzyka była dość znana, jakby Popularna. To był o, o, o, pewien rodzaj glam rocka. Było takiego słodszego podejścia do muzyki rockowej i hard rockowej. W zespole wszelako były tuzy. Na, na perkusji grał perkusista z The Clash. Mm -hmm. Na gitarę prowadził Andy McCoy. To jest, była postać, która często była był na koncertach roli Stonesów, czasami pod sceną, ale co, co ciekawe, ten człowiek, który grał na gitarze, naprawdę miał dużo fajnego rock'n'rolla w łapie, ale też miał pasję do gitar. Sam do Polski przywiózł tam jedną, chyba piątą i to było z 16 gitar, wszystkie drogie modele. Także co większe tuzy od niego pożyczali gitarę, bo po prostu naprawdę miał je dobre. Było dwa tygodnie sielanki. Dla nich ten kraj był rzekający, dziwne, zażelazne kurtyny. Więc mieliśmy sposobność tego zderzenia. My, młodzi artyści, z, z luzem artystycznym muzyków za Z zupełnie innym podejściem. Tak. Nie? I to było. Mm, to było urzekające. Oni dostrzegali, że my z dnia na dzień stajemy się proza w zasadzie coraz bardziej zachodni. No bo takie, takie kopciuchy we, weszły na, za pierwszym razem, a przy ostatnim kon koncercie pewno one popłakali no. się, jak wyjeżdżali z tego kraju ze wspomnień, bo były dla nich urzekające. No, kopciuchy czy nie, no ale yy, no, robiliście i robicie zaryfistą muzykę, tak no. yy. To mówi o czasie zanim powstała płyta 666. A to jest zanim... wcześniej. A więc, a, a więc wyczuwasz, dlaczego, dlaczego ten. Wspomniałem o tej trasie. Dlatego, że jak już Kat osiągnął pewnego rodzaju potwierdzenie, z... potwierdzenie swojej ważkości, swojej sztuki w oczach, czy tam raczej w uszach i sercach młodzieży metalowej. To zostało dostrzeżone. Płyta, najpierw debiut, zresztą to był wyjątkowy debiut jak na Polaków, bo Karza debiutował najpierw płytą najpierw na Zachodzie, tak. Tak. co było naprawdę jeszcze wyjątkiem w owych czasach. Więc dlatego ja, że o wspominam tamte czasy i późniejsze spotkania z Metaliką, to teraz jest Iron rozumiem. Maiden, miały dla nas znaczenie, ale one przede wszystkim były krótkie. Teraz cię rozumiem. One były krótkie, nie zawierały dość wiele szczegółów. No i poza tym były odbywały się w momencie, w którym Kat już jakąś pozycję generalnie osiągnąć, więc za bardzo nie musiał potwierdzać swoje, e, e, swoje sztuki. E, e, więc e, graliśmy w jakim, niejakim uspokojeniu. E, uspokojeniu Natomiast tamte koncerty były dla nas byciem albo nie byciem na no, no scenie. Do, to dodało, tam dodało to się... tyle, tyle nam energii, tak szybko w tamtym czasie myśmy się edukowali, tak szybko zmieniło się mentalność muzyków z takich właśnie faktycznie półprofesjonalnych kapeli, albo może inaczej, ubiegającą się o to profesjonalizm i która szybko musiała dojrzewać do, do, takiego, do, poziomu, takiego, właśnie, do takiego, takiego poziomu, grania, w którym, do takiego poziomu, w którym ta różnica między muzykiem i klasa muzyka zachodniego, a Polska nie byłaby mocno zauważona. I to się faktycznie udało zrobić. To był dla nas cholernie istotne i z artystycznego punktu widzenia i, i, i, i, i, i, i takiego towarzyskiego. Tam dobrze było też, by było powiedzieć, że Polacy w ogóle mieli w tamtym czasie wiele obciążenia dla kultury zachodniej. I, i dla tej mentalności człowieka zachodu, wiesz, dzieci, kwiaty, no, cały rozwój rock'n'rolla, więc to no, dla to każdego kochającego muzykę takie postaci, które w tamtych czasach... Lata 80 i tam do, do późniejszych 90 są Tak, no, no wszyscy, prawie, że wszyscy młodzi ludzie zachwystywali się historiami z życia James Jokin, innych zespołów różnego rodzaju dramatami i tak dalej, no ale przede wszystkim mentalnością, jakim być pośród Was, więc młodzi ludzie w tamtych czasach chcieli nosić długie włosy, nie chcieli, wyczuwali, że ten bunt który, który jest na zachodzie, wynika z niechęci do takiego traktowania życia, że tylko mamy pracować, wznosić wspaniałe budowle, że, że też trzeba żyć po prostu, ba bawić się, cieszyć się życiem. Nie wiem, miałam. jak Ciebie, ale y, ja byłem notowany za długie włosy. A ja Mieszko? też, no, miałem też problemy. No, to ja problemy. przyjechała mnie kocham do dzisiaj, bo one w jakiś sposób faktycznie dokumentują mój opór e, względem, względem materii, nakazów różnego rodzaju, temperowania woli jednostki. Tak? Czyli, Teraz zapuszczam po raz Czy Czyli był to wyraz jakiegoś chęci bycia wolnym i te włosy faktycznie w moim przypadku, być może też jak wspomniałem, to na pewno w twoim przypadku były wyrazem wyrazem Dbałości o autonomię jakąś, chęci posiadania. W czasach PRL tak, to była niebanalna no. sprawa, no skoro wszyscy tacy w mundurkach prawie, no, że... No właśnie nas ścigali, tak? No, a, a, tak, tak. Nie, nie wszyscy gdzieś tam, no powiem tak, że się odważyli gdzieś tam. No, jak, już, jak już człowiek wszedł na tą ścieżkę, no to już sorry. Ha. Trzeba by... albo bo faktycznie... Konsekwentnie albo... albo, się albo... Było, by się było, było mimo wszystko kontestowane przez, przez ludzi, przez władze różnego rodzaju decydentów w pracy, w szkole. Więc posiadanie długich włosów było, wymagało pewnego rodzaju bohaterstwa. Wesoło było. Nie wiem, no, jak już tak jesteśmy że takich tych, to nie wiem, co sądzisz teraz o tej sytuacji, ale boję się, żeby to nie wróciło, to tak na marginesie. No bo wiesz, różne są zmiany, więc mogą mi wprowadzić następną zmianę. Ale to dobra, to tak na marginesie. Chciałbym, żeby przychodzili i coś tam nakazywali czy zakazywali. Okay. to wspomnieliśmy trochę o metalice. Ja, ale my, no, ja tylko skończę A, tą, to skończuję tylko, coś że, że ta różnica, różnica okoliczności, czy zmiana budynków i tak dalej, w miejsc, w których się gra, plus te zmiany mentalności ludzi, no to wszystko tworzy pewnego rodzaju zupełnie inne, inne wrażenia moje, moje w uprawianiu tej sztuki. No, zmienne to czasy i zmienny sposób odbieram. Natomiast gdy już stoję na scenę, to już nie ma czasu na tego rodzaju dewagację. To jest istotny element, gdy piszę teksty, gdy rozważam pewne rzeczy. Natomiast natomiast sam akt wykonawczy pozostaje, pozostaje tak jak wspomniałem wcześniej, w zgodzie z tą linią, Którą, którą człowiek już nabrał wraz z tym początkiem, począ, początkiem i niebanalną właśnie tu rolę odegrała między innymi kapela Rocks. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Chcą. Ich nic nie wie, bardzo chcą Okus, pokus, z nim wszystki wąż uda Bóg I zwyczajna zazdrość jako mógł Rozum z głową won seksu masz się bać Starucha jak śnieg, nawałek starożytki, Złamana złamana pół lecz święty staś nie zrobi nic, nie nie że nic. To nie jaśpi. Jeszcze do metaliki, bo nie wiem, czy wiesz, nowa płyta jest tak. Mm. Nie, nie wiem, czy po Jeszcze nie, po nie, co słyszałeś, jeszcze nie jakieś słyszałeś. kilka dźwięków, ale. Bo ciekawy, no. ben, ciekawy ben, jak już ten, to mi się przypomniało i ciekawy jestem, co byś powiedział na, na, na temat tej mojej, bo ja nowej metaliki. Ja powiem, ci, no, że no, kilka ja numerów, ja nie nie słuchałem. Mogłem. I tak, jedne są zakręcone węci drugie są takie, jak typowa metalika. Niektórzy mówią, że znowu mm. zjadają swój własny ogon, mm. ale to. No, ja no. Nie, nie mogę być po, po pierwsze za bardzo krytyczny. Raz, że e, z nimi graliśmy Wychodzę w ogóle z założenia, że w współczesnej świecie jest tak dużo krytycyzmu, tak dużo psioczenia, że nie zwraca się uwagi na dobre elementy sztuki. Jakby nauczeni jesteśmy wybrzydzać, być krytycznym. No właśnie, a te, takie, te niuanse a nie nam uciekają. się odchorzyć na, na, na, na, na to, co, co jest. Tak? Więc coraz bardziej jesteśmy zamknięci dla, dla muzyków, którzy w zasadniczo chyba, jeżeli mieli potrzebę czegoś udowadniania, to nie, nie, nie, niepotrzebnie. to niepotrzebnie. No, tak już jest w tym świecie, że rzeczy się starzeją. No, świat już nie, nie wróci, więc chyba najlepszą rzeczą jest prezentować swój swoje własne wrażenie, odczucia, swoją własną szkołę, umiejętności. Ale jeżeli ma się autentycznie chęć pójścia do przodu zgodnie z duchem czasu, w zasadzie nie tworząc koniecznie nową muzykę, ale tworząc nowe morfingi, nowy rodzaj syntez, które są obecne w współczesnym świecie, to jak najbardziej, nie odmawiajmy muzykom, żeby w takich światach się odnajdywali, no bo w końcu artysta to nie tylko rolę poprzez swój artyst czyni służebną, grając czy śpiewając e, względem słuchacza, ale też względem siebie samego. Jeżeli A... się tą muzyką podoba co grają, to jest element wystarczający do prezentacji. Reszta to już domena publiczności. A powiedz mi, no, bo twoje przemyślenia, te, które teraz mi mówisz, które nam mówisz, można znaleźć w twojej książce Głos z ciemności czy, czy coś innego? Bo ja powiem szczerze, że nie Też, czytałem jeszcze. Czasami pewne, widzisz jak się rozmawia przez lata całe, to są pewne wątki, które są niezmienne, albo daję przykłady pokrewne. Aczkolwiek każdy wywiad y, potencjalnie może y, wydobywać ze mnie zupełnie odmienne ujęcia, zupełnie inne przykłady. To wszystko zależy od pytającego, no i stanu mojego ducha, który, y, który czasami y, potrafi z, z tego umysłu wydobyć te rewiry, przestrzenie, które już gdzieś tam zarzucone, zarzucone przez życie i, i, i gdzieś się zatarły wspomnieniom, a wystarczy jedna chwila umiejętne z, dotknięcie przez pytającego, już te sprawy się wydobywają. No wiesz, wydanie Akurat książki. ten wywiad wy, wydany w formie książkowej, który niedawno miał miejsce, jest wywiadem czy takim retrospektywnym, ale wcale nie oznacza, że jest jedyną opowieścią moją o, o sobie samym. Ale chciałeś, chciałeś się z nami podzielić tym, tym co jest w książce. No, czy ja chciałem? No, na początku nie chciałem. To było sprowokowane, generalnie wywiad został sprowokowany przez młodego, młodego nauczyciela, który pewnego dnia, w zasadzie dwa czy trzy lata wcześniej, pisząc pracę swoją magisterską, dotknął, dotknął zbliżenia moich tekstów do poezji micińskiego i na kanwie tej problematyki e, Udało mu się te wszystkie prace, wymagania szkolne w materii własnych prac jakichś naukowych sporządzić w sposób nienagalny. Otrzymał za to bardzo dobre oceny, w związku z tym poszedł za ciosem i spytał, czy taki wywiad byłby udzielony. Ja z początku nie bardzo chętny byłem na przystanie na tą propozycję, z uwagi na, na to, że ja nic nie kończę. U mnie się nic nie zamyka, a podejrzewałem, że wywiad będzie miał charakter typowo biograficzny. I faktycznie on się stał takim, ale ja zastrzegłem, że nie tylko ten element jest istotny, być może nawet będę pływał albo może nie będą weryfikowane biograficzne wątki, więc niekoniecznie można przydawać tym, tym treściom właściwości biograficznych, bo wiadomo, moja pamięć też się może zacierać, ale o wiele istotniejszy byłby element, który ciebie który z punktu widzenia zawodowego interesowałby, tak? Więc w tym momencie było to zbieżne cele. No w, w końcu chciałem porozmawiać jako młody człowiek o, o życiu, o aspektach różnego rodzaju życia, o muzyce, o twórczości i o, i o, o, o, o moim spojrzeniu na, na, na świat, na, na tą swoją własną ścieżkę, jakby trochę okiem okiem y, y, y, idącego jakąś drogą, jeszcze nie zatrzymawszy się, opowiedział o, o tym fragmencie, którym, życie, którym do tej pory mu przyszło a, spędzić na a, tej świecie w otoczeniu wspaniałej publiczności, w, a, w, a, w wątkach. Życia, które wydawały się mu bardzo interesujące. Czy one takie były? Czy ta książka w warstwie e, biografii mojego życia jest interesująca, przydatna? Trudno mi ocenić, Też czy public... Też czytelnicy Trzeba mogą przeczytać. ocenić. Natomiast, natomiast gdy e, zacząłem opowiadać, rozumiałem, że... Mm, Najlepszą chyba postawą moją będzie opowieść troszeczkę z, z boku. Opowieść kogoś, kto faktycznie nabrał pewnego rodzaju dystansu do życia, bo... Gdybym ja w życiu tak się ekscytował, jak na scenie też dawno bym się wypalił ze wszystkich emocji i uczuć. Natomiast e, pisanie tekstów i ten rodzaj sztuki umożliwi mi nabieranie dystansu do, do spraw i, i chęci e, spojrzenia na niego jakby z innego e, układu odniesienia niebiernego, obserwatego, czynnego obserwatora, ale jednak, jednak pozostawiliśmy mimo w nim wszystko emocje, sprawę emocji trochę w oddaleniu od tego, co, co przyjąłem w życiu za chyba najciekawsze w swojej pracy twórczej, analiza. No, troszkę ja piszę... Hmm korzystając z umiejętności logiki, co jest trochę absurdalne w kontekście tematyki, którą ja obrałem, a sprawiającej wrażenie w ogóle nie nieprzystające do rzeczywistości. Tak? Diabły, mistyka itd. Ale ona w tekstach służy określonym celom. Więc z tej, z, z tej pozycji, gdy zacząłem mówić o sobie, o sprawach miałem szansę na wyjaśnienie różnych punktów widzenia, dlaczego, dlaczego użyłem takiej formy, dlaczego co tak naprawdę czułem i, i, i, i co też myślałem o, o tym wszystkim, co było we mnie i co było na zewnątrz mnie.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 Się przyznać, bo powiedziałeś nazwisko Mikiński, ja się muszę przyznać, że też byłem pod jego wpływem przez moment i nawet popełniłem dwa teksty. Hmm. <grafy> Ale to tak też na marginesie. <grafy> Nie, bo to jest bawne. Ja my, Mi się wydaje, że... Mało a to już dro, drobna uwaga. Drobna uwaga. Drobna uwaga o, m, mojej osoby, która dość długo przebywa z tym artystą, że... M, w okresie młode, Młoda Polska albo pisarstwo Młody Polski tak bardzo e, e, wielobarwne e, gwałtownie musiało się w zasadzie zatrzymać przez procesy w zasadzie wojenne. A na, następne dzieje tego kraju jakby e, długo e, czyniły tą twórczość nieaktualną. Eee, dlatego, że trzeba budować domy, no bo, bo, bo trzeba być pozytywistycznym, i tak dalej. Natomiast e, ta twórczość w e, piękny sposób jakby mówiła o czymś i mo, może pomóc w czasach współczesnych, kiedy faktycznie dochodzi do e, kre, tak wielu kreacji. Życia poszczególnych jednostek, kiedy jednostka naprawdę wyczuwa potrzebę autonomii, kiedy jednostka potrzebuje odrzucenia starych wartości, bo one po prostu nie są reprezentatywne dla mentalności ich samych w tym życiu. W tym momencie otwarcie się na fantazję, na te meandry życia umysłowego, które przychodzi. W problematyce współczesnego życia, tak bardzo złożonego, gdzie jednostka faktycznie może w najgorszym wypadku emigrować, a może w najlepszym wypadku emigrować, o najgorszym po prostu powiesić się, czy tam, czy tam uczynić jakiś rodzaj same zagłady, czy jakiś desperacki krok. Jest to, jest to literatura bardzo wiele ujawniająca z, z pracy naszego umysłu, z zrozumienia kim jesteśmy, jacy jesteśmy, gdzie ewentualnie byśmy pragnęli się znaleźć. Więc jakby wojna trochę przerwała ten tok myśli ludzi, którzy nagle odczuwają pewnego rodzaju Wyzwolenie, my mamy własny kraj, możemy myśleć po swojemu. Bóg już nie ma znaczenia, On jest odrzucony. odrzucony. To my jesteśmy potencjalnie bogami, możemy wszystko uczynić. Możemy ten świat uczynić pięknym, wspaniałym. I teraz jak to zrobić? Jak zrobić tak, żeby w sobie było piękno? Jak zrobić z tym światem tak, żeby on był piękny? I to, to, jest, to jest ten dylemat, który mi w twórczości przyświeca, ale szczególnie e, ja nie, nie siliłem się na to, żeby być, tworzyć nowe światy, bo od tego jest jednostka. Ja raczej się siliłem na to, żeby odrzucić e, konwenansy życia i, i, i zbędne przymusy. Ja rozumiem, jako państwo, system... E, musi być w kupie, bo inaczej jak się rozwalimy, to się pozabijamy. Okej. Okay. No, ale rozumiem też, że państwo nie jest potrzebne do tego, żeby zaglądać mi do alkowy. Czy też czynić rolę cenzora z własnych, z ludzkich myśli. Albo czynić cenzora w, w, w, mającego potencję do, do ludzkich myśli, do ludzkich przekonań do ludzkich sekretnych gnóz i też dla tych ludzi, którzy jej w ogóle nie mają, a wyznają naukowy punkt widzenia. Krótko mówiąc, jakbym swoją twórczość lokował w uszanowaniu i pielęgnowaniu tego, co jest rozumiane jako wolność jednostki. W zasadzie moja twórczość najoględniej jest właśnie czymś takim. W tym momencie łatwo mi było się buntować przeciwko różnego rodzaju uniwersaliom, jak religijnym czy państwowym. Dla patyki duchy świec, oczy szkliły nędzą miał swój kamelot. W ustach sam, a na rękach chleb. jeszcze usłyszeć na koniec, no bo na początku wspomniałeś, że coś się kroi z nową płytą, tak? No kończymy teraz turnę, znaczy kończycie turnę i plany, tak? E, tak, no my jest, niestety jesteśmy skażeni na pracę równoległych. Chcielibyśmy, żeby rozdzielać pracę koncertową na pracę twórczą, ale tego w dzisiejszych czasach nie sposób zrobić, dlatego że chociażby święta religijne wykluczają ile dni koncertowych. Dalej, kluby działają tylko w weekendami. No, którym powiem ci święta wcale nie przeszkadzają. Mnie też nie przeszkadzają. <śmiech> Mnie, też nie przeszkadzają. <śmiech> Mnie też nie przeszkadzają. No, ale jak się okazuje. Jest ile świąt dla takiej twórczości jak my zabronionych. To znaczy, zabraniające te uprawiania tego rodzaju twórczości, więc są takie dni, w których nie gramy i bynajmniej nie celebrujemy. Ja taki czas zazwyczaj pożytkuję na pracę twórczą. Więc musimy dzielić tą pracę twórczą na, na, na koncertową. To trochę utrudnia zadanie ale pracujemy na, nad płytą i daliśmy sobie jakiś graniczny termin następnego roku jej ukazania a, a przynajmniej nagrywania gdy zespół wejdzie do studia na pewno to ogłosimy, więc to będzie oznaczało że, że już jest gorący okres gorący okres żałuję, że jeszcze tego nie mogę teraz zrobić, ale planujemy latem wejść do, do studia no, w tym pracy postępują Pracuję też nad celową płytą. To jeszcze dodatkowo zapędza sprawę. Obciążenie czasowe dodatkowo. No jest duże, szczególnie dla, dla umysłu, bo trzeba umieć szybko wchodzić z, z różnego rodzaju światów no, światy wewnętrznie przeżywanych, a jeszcze w dodatku jestem otoczony bliskimi na co dzień żyje z córką zespół tak samo ma rodzinę, więc to trzeba mieć pogodź no, chyba największą trudnością muzyka jest, jest szybko dokonywać zmian przejścia przez bramy różnego rodzaju, w każdym miejscu musi się czuć i wspaniale i być aktywnym, bo co, w dzisiejszy czasach kiedy ma ten, ten problem, że są ze sobą, ale są nieobecni. Nie grają ze sobą, mają, wiesz, e, różne funkcje i to tłumaczy pozornie ich, ich brak e, symbiozy. E, ja lubię, uwielbiam żyć prawdziwie, to, czyli, czyli bez przekłamań. E, nie jest łatwo, ale... ale ale w... czuję, że w moim przypadku nie ma innych możliwości. Okej, okay, no to dobra, będziemy czekali na płytę. E dziękuję Ci za, za ten czas poświęcony dla mnie, dla słuchaczy Radia Era. I no e ostatnie słowo. Pozdrawiam do Ciebie. Oczywiście. Pozdrawiam słuchaczy. Dla mnie jest bardzo e szalenie trudne mówić. E mówić, kierując swoje słowa do publiczności, dlatego, że jest tyle spraw do powiedzenia, szczególnie jak się żyje przez lata całe ze świadomością, że ta publiczność jest i że się jej się nigdy w życiu nie pozna. Więc takie rozmowy są pewnego rodzaju namiastką jakiegoś jakiegoś wspólnego, wspólnego bytu. Żałuję, że, że nie mogę usłyszeć. No, po koncertach mam szansę, czasami publiczność coś o sobie powie, czasami wypijemy, pogadamy, ale to są w zasadzie krótkie chwile. i Tylko w rzadkich przypadkach mam szansę poznać się z publiczności kogoś, kogoś trochę bliżej i na dłużej. Niech to się okaże spoko kolesiem, czy fajną dziewczyną. W ogóle ja myślę, że środowisko ludzi związanych z metalem jest bardzo, bardzo dynamiczne. Fajnie, że jest różnorodne. Co To, co nas sala to koncert, ale, ale w sposób piękny, no bo jest z jednej strony odźwierny, a drugi bankier i oni w tej jednej chwili tej artystycznej wydarzeniu no, potrafią ze sobą gadać i czuć, że są wspólnie chociaż tą chwilę przy tych wielu podziałach sztuka, a nie tylko metalowa, jest wspaniałym, naprawdę wspaniałym miejscem. I dla tych, mówię to specjalnie dla tych, którzy mają ochotę na temperowanie tego rodzaju form artystycznych, one tak naprawdę nie mają znaczenia w kwestii treści i tak dalej. Ważne jest to, że ludzie się spotykają i się ze sobą bawią niezależnie od jak powiedziałem, w posiadania i tak, także sekretnych myśli. Dziękuję Ci bardzo. To było podsumowanie. Moim rozmówcą był Roman Kostrzewski. Dzięki. A, dzięki.